To są informacje Polskiego Radia 24. Teheran ponownie zamyka cieśniny Ormus. Powodem dalsze blokowanie irańskich portów przez Stany Zjednoczone. Czy minister Paulina Hennik kloska utrzyma stanowisko? Na najbliższym posiedzeniu Sejmu głosowanie nad wotum nieufności. Inwestorzy mogli stracić nawet 350 milionów złotych. Prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie zonda krypto. Minęła godzina 11 Radosław Siennicki, zapraszam. Iran ponownie wprowadził ograniczenia w przepływie przez cieśninę Ormus. Ogłosił powrót do stanu poprzedniego i ścisłą kontrolę armii. Wczoraj Teheran powiadomił, że otwiera cieśninę dla statków handlowych. Ostrzegał jednak, że będzie nadal blokować tranzyt, o ile USA nie zniosą blokady morskiej irańskich portów. Do rana przez cieśninę Ormus przepłynął konwój tankowców, największy od siedmiu tygodni. Ważą się losy minister klimatu i środowiska Pauliny Hennik-Kloski. PiS i Konfederacja chcą odwołania jej ze stanowiska i złożyły w Sejmie wniosek o wotum nieufności. Opozycja zarzuca szefowej resortu nieudolność we wdrażaniu systemu kaucyjnego czy nadmierne przywiązanie do polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Za odwołaniem minister będzie głosował Marcin Chorała z PiS-u. Ani, no myślę, że o całokształt zacznijmy od tego, że jej pierwszą aktywnością po zmianie rządu było pchanie lombingowej ustawy wiatrakowej, więc zaczęła źle i potem już rozwijała się dalej w tym kierunku. Premier grozi Polsce 2050 pożegnaniem z rządem, jeśli partia zagłosuje za odwołaniem minister. Donald Tusk mówił, że koalicja powinna działać solidarnie.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 Albo członkostwo w partii, albo w stowarzyszeniu Mateusza Morawieckiego. Ci, którzy przystąpili do tej inicjatywy przekonują, że działają dla dobra Prawa i Sprawiedliwości. Politycy koalicji rządzącej zastanawiają się z kolei, kto za tym stoi. Więcej na ten temat Sylwia Białek. Prezes Prawa i Sprawiedliwości mówi wprost, ten pomysł mu się nie podoba i nie wyobraża sobie, by parlamentarzyści byli jednocześnie w partii i w stowarzyszeniu. Trzeba wybrać, trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. Członkowie stowarzyszenia planów zmieniać nie zamierzają. Anna Kwiecień liczy jednak na zmianę stanowiska władz partii. Naprawdę nic złego nie robimy. Wręcz przeciwnie. Uważam, że pracujemy dla Polski i chcemy pracować dla Prawa i Sprawiedliwości. Wierzę, że przekonamy. Premier Donald Tusk powiedział, że nie ma ochoty analizować, czy założenie stowarzyszenia przez Morawieckiego to jest tylko ustawka z prezesem Prawa i Sprawiedliwości, czy też realny konflikt. Pomysł, że pan Morawiecki, pan Chorała, pan Szczucki, pan Dworczyk to będzie teraz umiarkowane centrum, Teraz przebiorą się, nie wiem, w t-shirty z niebieskie, z żółtymi gwiazdkami. Do stowarzyszenia zapisało się blisko 40 parlamentarzystów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Jest śledztwo dotyczące zonda krypto. Poszkodowani, którzy inwestowali w tej firmie w kryptowaluty, mogli stracić co najmniej 350 milionów złotych. O szczegółach Jolanta Turkowska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 Rząd zapowiada jednak, że nie złoży broni i przygotowuje kolejną ustawę. Z Zakopanego do chebówki odjechał pociąg relacji niespiesznej. Przejazd historycznym taborem ma umożliwić spokojną podróż i poznawanie regionu. Na zakopiańskim dworcu nie brakowało pasażerów i miłośników kolei. Planujemy podróż, nawet nie wiem jaki. Wsiadamy, jedziemy, pociąg się zatrzyma, wysiadamy. Tu jest luksus, a nie w pendolino. Teraz zaczają wspomnienia, jak się jeździło na wakacje w latach 80. -tych. Ja wspominam szędobelski Turko, że to wszystko trzaskało, strzelało, stukało. Tutaj każde to łączenie szyny, było tylko tuk tuk tuk tuch, tuch, tuch Dla mnie to było świetne. Pociąg wróci dziś do Zakopanego, a jutro pojedzie do Warszawy. W wakacje odrestaurowany specjalny skład odwiedzi kilkanaście miast. To były informacje Polskiego Radia 24. W prawie całym kraju pogodnie i ciepło.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 Witamy serdecznie Kamil Szewczyk, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Pan Profesor Piotr Mickiewicz, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz Pan Redaktor Artur Bartkiewicz, Dziennik Rzeczpospolita. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Panowie, zacznijmy od, od Sejmu. Sejm nie zdołał wczoraj odrzucić weta prezydenta Karola Nawrockiego do ustawy dotyczącej kryptowalut. No, wcześniej Sejmowe Komisje Finansów i Gospodarki opowiedziały się za ponownym uchwaleniem ustawy o, o rynku kryptoaktywów. Rekomendując oczywiście tym samym sprzeciw wobec prezydenckiego Weta. Wczoraj wieczorem prezydent Nawrocki w kanale Zero o ustawie w sprawie kryptowalut, mówił tak, ani przez sekundę nie żałuję tego weta. Mówił Nawrocki, no z kolei rząd zapowiada, że będzie dalej toczył pracę w tej sprawie rząd nie zaprzestanie w wysiłkach na rzecz uregulowania rynku kryptoaktywów, mówił minister finansów Andrzej Domański. Panowie, kto wygra tę batalię o. O uregulowanie rynku kryptowalut w Polsce. Pałac prezydencki czy rządząca koalicja? Pan profesor. S na dzisiaj powiedziałbym, że wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że politycznie wygra to koalicja rządowa ze względu na, na sposób narracji. Natomiast jeżeli chodzi o pana prezydenta Nawrockiego, on już tutaj jest w ewidentnej defensywie. W zasadzie w, widać wyraźnie, że jego decyzje są powiązane w zasadzie związane z jego wizją budowania prezydentury i próbą poszerzenia kompetencji prezydenta. Ja to nazywam nową wersją farandyzacji prawa z czasów prezydentury Lecha Wałęsy i wygląda na to, że o ile Akt prawny, czyli ustawa, która będzie regulowała rynek kryptowalut, musi powstać w kompromisie z panem prezydentem i ona będzie, będzie ograniczała skalę zakresu kontroli tego segmentu rynku usług finansowych. Natomiast to będzie jakieś zwycięstwo merytoryczne pana prezydenta, natomiast politycznie wydaje mi się, że sposób nadacji, prezentacja tych konsekwencji plus prawdopodobne ograniczenie czy też upadek, zona krypto, spowoduje, że będzie to dosyć, dosyć duży sukces koalicji rządzącej, która pokazuje, że widzi problem, stara się go rozwiązać i, następ... i spotyka się z blokadą realizowaną tylko i wyłącznie z powodów politycznych, a nie merytorycznych. No właśnie, można odnieść takie wrażenie, że właśnie prokuratura wszczyna śledztwo w sprawie zonda krypto. Tymczasem prezydent Nawrocki no nie chce uregulować tego rynku kryptowalut. Artur Bartkiewicz. No, ja tutaj jednak ostrożniej bym mówił o wygranych, przegranych, bo o, o ile oczywiście zgoda, że na pewno w elektoracie koalicji rządzącej, w elektoracie tym szeroko rozumianym, rozumianym, centrowym i w lewą stronę, liberalnym, lewicowym, no wiadomo, że rząd wygra to starcie. To jest kolejny dowód na to, że Karol Nawrowski ma agendę prawicową i jest związany z konkretnym obozem politycznym, bo tutaj jeżeli chodzi o to weto w sprawie kryptowalut, to jest to, warto zwrócić uwagę realizacja nawet nie tyle programu PIS-u, bo programu PIS-u tylko o tyle, że zawsze jeżeli, jeżeli można włożyć kij w szprychy, tak rządowi, to, to jest program, ale to jest realizacja przede wszystkim postulatów Konfederacji, bo to dlatego środowiska kryptowaluty i względna swoboda działania na tym rynku jest ważna, bo y, y, powiedzmy sobie krótko, o co chodzi z kryptowalutami. Znaczy, po, dlaczego kryptowaluty są popularne wśród niektórych inwestorów? Dlatego, że są zupełnie niezależne od państwa. To jest jakby alternatywny środek płatniczy niezwiązany z żadnym bankiem centralnym, niekontrolowany, niemonitorowany, a to jest taka wizja, wizja państwa, wizja świata, która jest sprzyja tej, znaczy jest zgodna, o tak, z wizją, z wizją Konfederacji. Więc w związku z tym tutaj wiadomo, że prezydent realizuje, realizuje te cele i nawet jeżeli te giełdy kryptowalut przynoszą straty, to warto zwrócić uwagę, że w tej wizji Konfederacji to jest dopuszczalne. No bo tutaj chcącemu nie dzieje się krzywda, to jest takie takie hasło jeszcze z czasów, jak Janusz korwin mikke związany z tym z tym środowiskiem, ale to jest właśnie hasło tego środowiska. Natomiast jeżeli chodzi, o, dlaczego mówię, że niekoniecznie w, w, taki rząd będzie jednoznacznym zwycięzcą tego starcia, bo tutaj z drugiej strony przyjdzie narracja i rząd będzie musiał odpowiadać na te pytania, dlaczego dopiero teraz rusza to śledztwo, bo to nie jest tak, że y, rząda krypto ma, y, czy, czy w ogóle ten rynek stwarza problemy od od dwóch tygodni, czy od trzech tygodni. Sam premier mówi, że służby monitorowały sytuację, widziały, że tam są rosyjskie wpływy, wchodzą jakiś rosyjski kapitał. No i pytanie się za, pojawi i będzie zadawane, co w tym czasie robił rząd. Dlaczego dopiero teraz? Dlaczego po raz kolejny? Bo to jest podobna sytuacja, jak była z tą działką pod CPK, że niby wszyscy wiedzieli o problemie, ale dopiero po publikacji w tamtym przypadku wirtualnej Polski w tym wirtualnej Polski zaczęła się, jakby sprawa przyspieszyła. Więc tutaj Takimi, z takimi zarzutami też rząd się będzie borykał, więc moim zdaniem z tego pojedynku jakby obie strony wyjdą trochę poturbowane, natomiast zapewne umocnią się po prostu w swoich elektoratach. No, prezes Kaczyński zapowiedział, że ma nowy projekt ustawy właśnie w sprawie krypto, kryptoaktywów. To będzie sprawdzian, komu o co naprawdę chodzi, mówił prezes Kaczyński w, wczoraj w Sejmie. Yy, panowie, jak wy widzicie, bo było, był pewien moment taki, że yy, był podjęty dialog Pałacu z, z rządem. Wydawało się, że to idzie ku dobremu. Były poprawki, był senat i to w końcu padło. Yy, nie było tego porozumienia. Yy, o co tu chodzi? O co toczy się gra pan profesor? no to czy się gra o przywództwo polityczne i możliwość podejmowania decyzji. Ja będę się upierał przy, ta, przy tym przy swojej tezie, że to jest, to jest rozgrywka stricte polityczna, interes obywateli, próba regulacji rynku kryptowalut jest tutaj czynnikiem dodatkowym, który pozwala na prowadzenie tej tejże rywalizacji i wydaje się, że to się w ogóle nie zmieni. Zgadzam się z panem redaktor, redaktorem, że, że Obie strony na pewno będą w jakiejś stopniu poturbowane w tej, w tej kwestii. Natomiast, natomiast, no cóż, prawo i sprawiedliwość musi wejść w tą, w to, w tą, w tą debatę. Z jakiego powodu? No z, dlatego, z takiego, że w zasadzie stała się przedmiotem rozgrywki politycznej pomiędzy obydwoma pałacami konfederacją i Platformy, koalicją rządową, nie mając własnego znania bo proszę teraz zwrócić uwagę, że symptomatyczne głosowanie, w której dwaj liderzy tego ugrupowania, czyli, czyli prezes i szef klubu parlamentarnego zapomnieli nacisnąć guzika, co, co znaczy, że oni jeszcze, PiS nie ma jeszcze przygotowanej strategii, nie wie co zrobić, mając świadomość, że to może zachwiać dosyć poważnie poparciem politycznym w przypadku faktycznie krachu, tej, krachu tego giełdowego, ale myślę, że wystąpią z jakąś ofertą stosunkowo kompromisową, czyli ukłonem zarówno w, ty, w stronę tej, tej, tej, tego części społeczeństwa, które chce funkcjonować w oparciu o kryptowaluty i budować swoją swoją swoje bezpieczeństwo ekonomiczne i, i budować ewentualne dochody, ale też będzie, będzie to propozycja, która będzie w jakiś sposób regulowała te, te, te, te funkcjonowanie tego segmentu rynku i będzie to traktowane jako właśnie a oferta dla tej prawej strony sceny politycznej, która w tej chwili jakby koncentruje się na konfederacji i jednocześnie Właśnie to, to, co pan radny mówił, Psztyczek dosyć mocny w kierunku, w kierunku Platformy, jak i większej koalicji rządzącej, że nie potrafiła nic zrobić, a oni właśnie tutaj proponują rozwiązanie, które być może powinno stać się przedmiotem debaty i, i wpro być wprowadzone w życie jako akt prawa stanowionego. Premier Tusk mówił wczoraj także, że, że początki działalności tej firmy Zonda Krypto miały być finansowane przez mafię rosyjską, a, a źródła jej sukcesu finansowego miały, być, miały obejmować także środki powiązane z, ze służbami rosyjskimi. Mówił także, że spółka angażuje się we wspieranie promocji określonych sił politycznych, no także w Polsce. Artur Bartkiewicz. No to wpisuje się w tę taką linię podziału, którą Donald Tusk zaczął już od ubiegłego tygodnia nakreślać z myślą prawdopodobnie już, zresztą to wyraźnie było powiedziane, że z myślą o kampanii wyborczej, czyli że tutaj w Polsce toczy się walka, która jest nie tylko walką polityczną, ale też walką o to, żeby ograniczyć rosyjskie wpływy. I tutaj prawica jest obsadzana przez Donalda Tuska, jako ci, którzy bardziej lub mniej świadomie swoją polityką realizują interesy, czy, czy sprzyjają interesom Rosji. Natomiast ja jeszcze wrócę do Jarosława Kaczyńskiego, do tego, o czym mówił pan profesor, że Jarosław Kaczyński nie brał udziału w tym głosowaniu, bo ja zwrócę też uwagę na to, co Kaczyński mówił po samym głosowaniu na tej konferencji prasowej, kiedy mówił głównie o Mateuszu Morawieckim, pewnie zaraz będziemy o tym mówili, ale był pytany też o kryptowaluty i on powiedział, że on prywatnie jest przeciwnikiem w ogóle istnienia kryptowalut i to pokazuje problem PiSu z tym tematem, dlatego, że dla takiego standardowego wyborcy PiSu i dla wizji świata PiSu, która jest jednak taką e, wizją bardzo, e, bardzo propaństwową i taką wizją, kiedy państwo raczej więcej ściska niż mniej, to jest w, pod tym względem e, wizje państwa PiSu i wizje państwa Konfederacji się trochę rozjeżdżają, bo tam mamy państwo minimum i kryptowaluty mogą w nim sobie swogo, swobodnie istnieć, natomiast w tym państwie takim idealnym PiSu raczej nie ma miejsca na kryptowaluty. I y, problem może być dla PiSu też w jego elektoracie, dlatego że starszy elektorat, a to jest głównie y, elektorat PiSu, co pokazują wszystkie badania, zresztą Koalicji Obywatelskiej też jest raczej już teraz starszy, to jest elektorat, który na pewno bardzo nieufnie podchodzi do kryptowalut. To jest dla niego coś niezrozumiałego. A kiedy jeszcze pojawiają się informacje o tym, że właśnie tutaj są jakieś rosyjskie tropy, niejasne powiązania, jakieś półmafijne, no to chciałby trzymać się od tego jak najbardziej z dala. I kiedy ten, ten elektorat słyszy, że Yy, obecny yy, prezes zonda krypto wpłacał pieniądze na fundację Zbigniewa Ziobry, czy yy, finansował yy, ten CIPAK, yy, to wtedy pojawiają się, no, mogą się pojawić w nim wątpliwości, które być może nie sprawią, że wyborcy ci zagłosują na, na obóz rządzący dzisiaj, ale mogą mieć wątpliwości, czy ten PiS jest na pewno do końca uczciwy, czy może nie machnąć ręką i nie zostać w domu. Więc to jest przy wyborach, więc to jest groźne. ale wracając do tego, co mówi Donald Tusk, to możemy się spodziewać, że w ten sposób narracja będzie teraz w wielu różnych tematach przez koalicję rządzącą prowadzona, zwłaszcza przez Donalda Tuska, bo Donald Tusk wyraźnie chce doprowadzić do tego, żeby to były kolejne bardzo spolaryzowane wybory, co jak widać w sondażach sprzyja jego partii, sprzyja koalicji obywatelskiej i żeby to były tym razem wybory między Tymi, którzy chronią polskiego interesu narodowego przed wpływami Rosji i tymi, którzy mniej lub bardziej świadomie tej Rosji sprzyjają albo wręcz realizują jej interesy. No i właśnie pytanie do pana profesora o to, o czym mówi Artur Bartkiewicz. Czy taką narrację uda się narzucić yy, koalicji rządzącej? Nie wiem, czy uda się narzucić, bo to jest uzależnione od przebiegu konfliktu rosyjsko-ukraińskiego i ewentualnych działań o charakterze prezentacji siły i determinacji do przeobrażeń świata przez Rosję. No, ale oczywiście taka próba jest podejmowana i będzie podejmowana. I tutaj jakby pełna zgoda z redaktorem, że po prostu to jest forma oddziaływania medialnego na społeczeństwo która ma na celu nie tyle jakby wskazywanie tych zagrożeń, ile właśnie budowania zaplecza politycznego i poparcia politycznego w wyborach i ona będzie kontynuowana. Natomiast jest to obarczone tym ryzykiem, że sukces tej kampanii jest, jest, jest w zasadzie uzależniony od stanu sytuacji politycznej i rosyjskiego zaangażowania się na Ukrainie, co także może przynieść negatywne konsekwencje, ponieważ społeczeństwo polskie już powoli jest coraz bardziej zmęczone tym, tym, tym konfliktem i pojawiają się coraz, i myślę, że będą się pojawiać coraz częściej głosy, takie, które, które znamy na dzisiaj z Europy Zachodniej, z Francji, z Hiszpanii, z Niemiec, gdzie mówi się, że no, trzeba jak, w jakiś sposób nieważne jaki czy im kosztem zakończyć tą wojnę, w związku z tym braknie te, może braknąć tematu. Panowie przejdźmy troszeczkę, chociaż zostaniemy cały czas przy, przy prezydencie Nawrockim. Wczoraj także w kanale Zero mówił Karol Nawrocki, że on jest zwolennikiem systemu prezydenckiego. No, chce, pokazuje tym samym, że chce jakby więcej władzy dla siebie. Mówił także, że nie możemy żyć w takim, w takim systemie. Artur Bartkiewicz, prezydent no, chciałby zmienić system na prezydencki, ale chyba to nie jest możliwe w określonych, w, dotychczas, w tych warunkach. Nie no, po pierwsze to jest niemożliwe, dlatego że do tego jest potrzebna większość konstytucyjna, a nie widać nawet na jakimś dalekim horyzoncie takiego układu sił w parlamencie, które taką większość konstytucyjną dałyby jednej albo drugiej stronie, bo przypomnę, że to jest nawet większa większość niż ta, która jest potrzebna do obalenia prezydenckiego weta, bo to jest większość dwóch trzecich. 307 głosów w parlamencie, no to wydaje mi się, że tylko w przypadku zagrożenia wojennego, takiego bardzo, bardzo realnego mogłaby powstać aż tak szeroka koalicja, która miałaby takie poparcie. To jest jedno. Po drugie, system prezydencki to jest bardzo specyficzny system, który bardzo rzadko w demokracji się dobrze sprawdza. Dlatego, że mamy oczywiście naj, najbardziej jaskrawy przykład i pewnie na to patrzy Karol Nawrocki, ten system prezydencki amerykański, e, który rzeczywiście funkcjonuje dość sprawnie. Ale poza Stanami Zjednoczonymi taki czysty system prezydencki to funkcjonuje głównie w krajach, które są umiarkowanie demokratyczne albo wręcz demokratyczne nie są. System prezydencki jest też niebezpieczny w krajach, które są spolaryzowane mocno, bo jeżeli całość, taka nieograniczona władza wykonawcza jest przyznawana tak naprawdę jednej osobie, która sobie potem buduje administrację, no to duża część społeczeństwa nie ma wtedy absolutnie żadnego wpływu na władzę wykonawczą. I znajduje się w takiej totalnej opozycji. Widzimy, jak to wygląda na przykład teraz w Stanach Zjednoczonych, kiedy mamy e, bardzo polaryzującego Donalda Trumpa. Widzimy, jakie to napięcia społeczne wywołuje e, w amerykańskim społeczeństwie. Natomiast oczywiście zgoda. Karol Nawrowski chciałby systemu prezydenckiego. W ogóle sposób, w jaki on sprawuje tą prezydenturę, pokazuje, że jemu najbardziej odpowiadałaby chyba funkcja obecnie w polskim systemie politycznym. Premiera. I to od początku widać, i to już e, kilka razy o tym mówiłem również na, ty, na, tej, na tej antenie, że tak naprawdę od swojego tego pierwszego wystąpienia w Sejmie Karol Nawrocki występuje w roli takiego nadpremiera. On zresztą idąc do, po prezydenturę mówił, że on będzie po to, żeby mobilizować rząd do działania. To nie do końca jest zadanie prezydenta w polskim systemie politycznym. No, no ale tak, tak to właśnie z Karolem Nawrowskim jest. Przypomnę, że w polskim systemie politycznym, który jest tak naprawdę systemem parlamentarno-gabinetowym z trochę większą rolą prezydenta niż zazwyczaj w takim systemie, Rola prezydenta to jest rola przede wszystkim reprezentowania państwa na zewnątrz i ewentualnie wchodzenia do jakby politycznej gry wtedy, kiedy pojawiają się jakieś konflikty, kiedy trzeba występować jako mediator, arbiter, albo kiedy trzeba blokować prezydenckim wetem jakieś próbę wprowadzenia złego prawa. Natomiast to, te, te takie ingerencje prezydenta we władzę e, wykonawczą powinny być wyjątkiem od reguły, natomiast Karol Nawrowski robi z nich regułę. I ostatnie zdanie... Była taka karykatura z czasów dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Józef Piłsudski, który nigdy nie został prezydentem właśnie dlatego, że konstytucja nie dawała prezydentowi zbyt dużej władzy, była karykatura, która przedstawiała Piłsudskiego stojącego w ramach konstytucji, czyli w ramach takiego obrazu. I on wystaje poza te ramy z, z wielu stron. No to Karol Nawrocki właśnie tak się chyba w ramach obecnej naszej konstytucji czuje. Chociaż trzeba dodać, że Nawrocki też powiedział, że on się nie upiera przy tym systemie prezydenckim. Mówi także, że jeśli to by miała być pewna ofiara jakiejś głębokiej dyskusji, to być może powinniśmy wybrać system kanclerski. Tak też powiedział Karol Nawrocki, panie profesorze. No i tutaj w tej, w tej części wypowiedzi Pana Prezydenta, ja, ja, ja, się, ja się z nią utożsamiam, ponieważ myśmy jednak faktycznie stworzyli pewną karykaturę i tutaj wracając do przeszłości muszę powiedzieć tak, że, że no niestety zmiar, konstytucja była pisa, pisana jako ta 97 roku w, jako w takich dwóch et, w dwóch etapach. W pierwszym etapie chodziło przede wszystkim twórcą konstytucji, aby ograniczyć władzę prezydencką, bo prezydentem był Lech Wałęsa, a później jak się okazało się, że może to być Aleksander Kwaśniewski, próbowano poszerzyć te uprawnienia, mamy taką hybrydę i faktycznie należałoby Podjąć dysputę o zakresie kompetencji władzy wykonawczej w Polsce oraz głowy państwa. Czy system, czy system on też jest trudny, trudny do, do, do dyskusji. Raczej wolałbym, żeby to był system parlamentarno-gabinetowy i, i zmianą, która wydaje mi się najbardziej logiczna dzisiaj, chociaż ona jest wbrew chyba oczekiwaniom społecznym i, i w ogóle wizji społecznej, Części roli prezydenta, żeby prezydent był jednak tym, tym oficjalnym przedstawicielem państwa wybieranym przez Zgromadzenie Narodowe. I to myślę wydaje, że to powinno powinno być przedmiotem dyskusji i wydaje mi się, że tutaj pewien kompromis paradoksalnie w naszym, w naszej elicie politycznej może być zawarty, ponieważ pamiętajmy o tym, że Silny prezydent to musi być przywódca polityczny danego, dane, danej grupy politycznej, a u nas. Y Utarło się w zasadzie to już jest trzeci prezydent wybrany w wyborach powszechnych, który w zasadzie nie jest, nie jest liderem politycznym, tylko jest drugim lub trzecim garniturem. To Nadal obowiązuje to słynne, słynne słowa Tuska o osobie pilnującej określony element wystroju Pałacu Prezydenckiego. Więc tutaj myślę, że propozycja pana prezydenta nie spotka się także z poparciem nawet głównych, głównej partii opozycyjnej i samego Jarosława Kaczyńskiego. No dobrze, panowie, to przejdźmy do kolejnego ważnego wydarzenia w tym tygodniu. Jeśli nie najważniejszego, premier były premier Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój, Rozwój Plus. No, akces do niego zgłosiło około 40 polityków Prawa i Sprawiedliwości. I to takich nie z ostatniego szeregu, można powiedzieć, ale, ale, ale dość, dość ważne nazwiska tam się pojawiły. Prezes Kaczyński postawił sprawę jasno: Albo PiS, albo Stowarzyszenie. Prezes też powiedział, że, że osoby zaangażowane w nowe stowarzyszenie nie znajdą się na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. W co gra w takim razie Mateusz Morawiecki, redaktor Bartkiewicz? No, Mateusz Morawiecki nie chciałby zostać wyautowany zupełnie w Prawie i Sprawiedliwości, a to się trochę działo, bo jakby geneza tego stowarzyszenia, to jest ten słynny konflikt między harcerzami a maślarzami, czyli między tą taką frakcją harcerza, to frakcja oczywiście Mateusza Morawieckiego, można ją określić tak bardzo upraszczając, jako taką bardziej pragmatyczną prawicę, bardziej, oczywiście też twardą na przykład w stosunkach z Unią Europejską, ale bardziej realistyczną w tym, w tym podejściu i w bardziej i z, o, y, patrzącą w stronę centrum, jeżeli chodzi o ewentualne przepływy, elektoratu w centrum, w stronę centroprawicy. Natomiast frakcja maślarzy to jest taki bardzo radykalny PiS. To są przede wszystkim środowisko dawnej, dawnej Solidarnej, czy to potem suwerennej Polski, ale też ci bardziej, bardziej radykalni politycy samego PiSu, tacy jak Przemysław, Przemysław Czarnych, czy, czy Tobiasz Bocheński, którzy uważają, że wyborców trzeba szukać przy prawej ścianie i że takie są oczekiwania, taki jest też klimat międzynarodowy, żeby Iść, iść w taką stronę. I wydaje się, i z, z tego, co, co słyszymy od, od polityków PiSu, kiedy się z nimi rozmawia, że to właśnie frakcja maślarzy jest teraz bliżej ucha, że tak powiem, Jarosława Kaczyńskiego, tego słynnego ucha prezesa i on zdaje się podzielać ich ocenę sytuacji, o czym świadczy wybór Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, bo przypominam, że Mateusz Morawiecki oczywiście jako kandydat na premiera nie wchodził w grę, bo on, i myślę, że Morawiecki sam sobie z tego zdaje sprawę, że Morawiecki jako kandydat na premiera przekreśla w ogóle możliwość dogadania się z Konfederacją, dlatego że jego rządy, znaczy jest obciążony po prostu tymi długimi latami swoich rządów i wieloma niepopularnymi jednak decyzjami, które są dziś krytykowane również po prawej stronie. To jest nie tylko polityka wobec Unii Europejskiej, bo to jest taki bardzo jaskrawy teraz przykład, ale to jest też polityka w czasie pandemii COVID, która jest bardzo wypominana przez środowiska Konfederacji, a już zwłaszcza Konfederacji Korony Polskiej, które uważają, to środowisko uważają wręcz za zdradę narodową, tamtą politykę w tamtym czasie, politykę sanitarnych obostrzeń. Druga, druga sprawa, która jeszcze obciąża Mateusza Morawieckiego To też bardzo proukraińska polityka tamtego rządu To rozbrojenie, które dzisiaj zarzuca Konfederacja Mowa oczywiście o przekazaniu dużych ilości sprzętu wojskowego Ukrainie Więc tutaj Morawiecki w grę nie wchodził Ale kandydatem na premiera mógł zostać ktoś trzeci Na przykład Lucjusz Nadbereżny Dużo się o nim mówiło I to byłoby takie rozwiązanie kompromisowe Jednak Jarosław Kaczyński wybrał Przemysława Czarnka i dla Morawieckiego, to był i dla jego środowiska był to sygnał taki ostateczny, że oni mogą się znaleźć w tej partii na aucie. Że jak przyjdzie, skoro druga frakcja jest teraz tutaj dominująca, to jak przyjdzie do układania list, to może się okazać, że Mateusz Morawiecki z nich nie zniknie, ale na przykład jego y, politycy z nim związani wylądują na takich miejscach, które nie są biorące. I tak naprawdę o to tutaj teraz na tym etapie chodzi. Mateusz Morawiecki chciał pokazać, że on ma siłę polityczną, że trzeba się z nim liczyć, że może stworzyć strukturę, która może w przypadku jakiegoś wypychania zbyt mocno ich z PiSu stanowić konkurencję dla PiSu i wydaje się, że to zrobił. To ultimatum Jarosława Kaczyńskiego przedstawione wczoraj ma taką małą furtkę, która moim zdaniem na tym etapie zostanie zastosowana. To znaczy Jarosław Kaczyński powiedział tak, wybieracie między Stowarzyszeniem Morawieckiego albo pisem, chyba że Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego trochę zmieni zasady działania i wtedy będzie jak te inne stowarzyszenia, które działają już na prawicy, tak jak na przykład odnowa ma e, ministra Ociepy. Więc być może w tym momencie jeszcze do jakiegoś rozłamu w PiSie nie dojdzie, ale jest to na pewno sygnał, że napięcie tam jest bardzo, bardzo duże, i w przyszłości takiego rozłamu nie można będzie wykluczyć. No, wczorajsza konferencja Jarosława Kaczyńskiego była dość mocna. Pytanie tylko na ile to, na ile, bo takie też się pojawiają teorie, spekulacje, że to może być jakaś kontrolowana gra ze strony Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, ale nie wiem jak panie profesorze pan uważa, ale to chyba poszło za daleko już, jeśli chodzi o tą awanturę pomiędzy, pomiędzy Kaczyńskim a Morawieckim, żeby to mogła stać, być no... kontrolowana gra między, pana, między oboma politykami. Zdecydowanie nie. Jest to, jest to faktycznie próba wybicia się pana Mateusza Morawieckiego na jakąś samodzielność i przetrwanie w polityce. Ja całkowicie zgadzam się z diagnozą pana, pana redaktora Bartkiewicza. Po prostu no, doszło do sytuacji takiej, że Morawiecki musiał podjąć walkę o Przetrwanie w polityce, ratowanie swojego zaplecza, bo jednak te 40 szab trzeba, trzeba nie tylko za, umieć zagospodarować, ale także ochronić przed ewentualnym wykluczeniem spo, z polityki. I proszę zwrócić uwagę, że powstanie tego stowarzyszenia poprzedziło kilka takich ruchów. Borawieckiego, który jakby chciał pokazać, że jest tym, jest bliżej centrum, że potrafi się, do, potrafi się porozumieć z innymi liderami politycznymi. Tutaj to spotkanie z PSL-em, czy też z samym Kosiniakiem Kamyszem było takim, takim gestem, który miał pokazać, że nie, jest, że nie jest to opozycja totalna. I może dojść, jest na tyle tutaj otwarty na, na kooperację, że może podjąć działania w, te, w tej części środkowej sceny politycznej. Aczkolwiek my też te, troszeczkę to uważam ten, ten ruch za nieco chybiony, ponieważ... Wszelkie dane jakie otrzymujemy z badań opinii spo, społecznych pokazują w Polsce, że także nasze społeczeństwo się dosyć mocno zlatykalizowało i ten mityczny liberalny środek, który, który kiedyś zagospodarował Palikot, potem Hołownia. Jego już praktycznie nie ma, że, że myśmy już tak zacytrzymili się w tym sporze politycznym, że stoimy na, po dwóch stronach barykady jako społeczeństwo. I to może i to jest słabość tego tej oferty. Nie ma Natomiast miejsca, do... króciutko mówiąc, nie ma miejsca, prawda, na, ma, tak, na coś ma, między PISem a Platformą, a koalicją. Było, Dokładnie było tak, i, i jakby wracając też do, do pana prezydenta Kaczyńskiego, Tak naprawdę to był jedyny moment na to, aby pogrozić palcem, ponieważ usunięcie w późniejszym terminie, za pół roku, za te dwa, e, e, e, e, Morawieckiego i, i tej ekipy, mogłoby spowodować, że część wyborców po prostu PISU odeszłoby razem z Morawieckim, co byłoby kreślą. A dzisiaj dzisiaj pogrożenie palcem, odsunięcie na bok e, Morawieckiego przyniesie spadek popularności Prawu i Sprawiedliwości, który da się jeszcze odbudować. No, Jeśli byśmy sobie, panowie, prześledzili Różne działania Mateusza Morawieckiego od, od wielu, wielu miesięcy. No to ja mam wrażenie, że on robi wszystko, żeby zostać wypchniętym z Prawa i Sprawiedliwości, a nie samemu odejść. Prowokuje, prowokuje prezesa Kaczyńskiego, przekracza też pewne granice w polityce w sposób no, niespotykany. Coraz bardziej dociska też do ściany, można powiedzieć, Prawo i Sprawiedliwości samego Kaczyńskiego, nadużywa cierpliwości. Jak sądzicie, jak to się skończy, Artur Bartkiewicz? No oczywiście nie przesądzimy teraz tego. że Rzeczywiście tak się dzieje, ale to nie dzieje się bez powodu. Dzieje się tak dlatego, że Mateusz Morawiecki jest po prostu ambitnym politykiem, który okazał się też sprawnym politykiem. Pamiętajmy, że on bardzo długo uważany był za ciało obce w pis za bankstera, który wszedł do polityki i długo było tak, że wydawało się, że jedyną jego jakby uzasadnieniem istnienia w polityce jest poparcie Jarosława Kaczyńskiego, no bo to był projekt Jarosława Kaczyńskiego, to nie, nie ma co się oszukiwać. Natomiast Mateusz Morawiecki potrafił wykorzystać pozycję premiera, potrafił wykorzystać to wsparcie na pewnym etapie Jarosława Kaczyńskiego na to, żeby zbudować swoje zaplecze polityczne i dzisiaj widać, że to zaplecze polityczne ma. Ma ludzi, którzy są mu wierni na tyle, że nie obawiają się właśnie tej konfrontacji nawet z Jarosławem Kaczyńskim. To może się skończyć na dwa sposoby. Może to wzmocnić Mateusza Morawieckiego na tyle, że będzie musiał Jarosław Kaczyński pójść na jego jakieś ustępstwa wobec niego i to będzie, oczywiście Mateusz Morawiecki, jeszcze raz powtórzę, premierem prawdopodobnie w przyszłym parlamencie nie zostanie, bo nawet jeżeli powstanie koalicja PiS z Konfederacją, to na premiera Morawieckiego nie zgodzi się Konfederacja. To nie ma w ogóle takiej możliwości, bo to dla ich elektoratu byłoby niezrozumiałe. Natomiast Pytanie, właśnie jaką będzie miał rolę w PiSie? Jeżeli Jarosław Kaczyński pójdzie na jakieś ustępstwa, jeżeli da więcej przestrzeni frakcji Mateusza Morawieckiego, no to może się skończyć tak, że no ta wojna zakończy się jakimś rozejmem, a Mateusz Morawiecki będzie czekał na moment, kiedy dojdzie do walki o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim, bo ta walka też pewnie jest w tyle głowy wszystkich ambitnych polityków w PiSie, no bo wiadomo, no w, w polityce, tak jak w życiu nikt nie jest wieczny. Jarosław Kaczyński też kiedyś na polityczną emeryturę będzie, będzie odchodził. Ale możliwy jest też inny wariant. Możliwe jest też, że ta konfrontacja pójdzie jeszcze dalej, że jednak, bo niewątpliwie maślarze chcieliby wypchnąć Mateusza Morawieckiego i jego środowisko, nawet, i to też słyszałem takie opinie, kosztem porażki w wyborach w 2027, które wtedy można by było zrzucić na, na Mateusza Morawieckiego, ale pozbyć się go jako konkurenta do, do władzy. I to, temu też ma służyć to stowarzyszenie, bo jeżeli Mateusz Morawiecki teraz zbuduje jakąś strukturę, to nie jest to jeszcze struktura polityczna, ale jakieś struktury terenowe zapewne w ramach tego stowarzyszenia powstaną, będą tam znane nazwiska, to będzie miał pewien kapitał, żeby rozmawiać przed kolejnymi wyborami z innymi ewentualnymi partnerami do wspólnego startu w wyborach. I tutaj nieprzypadkowo pan profesor mówił o tym spotkaniu z Władysławem Kośniakiem Kamyszem. Wydaje się, że to było nieprzypadkowe spotkanie, bo można sobie wyobrazić, że jeżeli. Mateusz Morawiecki zostanie wypchnięty z PiSu, a on rzeczywiście, jeżeli miałby opuścić PiS, to chce być wypchnięty, bo ten, kto doprowadzi do rozłamu na prawicy, ten będzie obciążany przez wyborców odpowiedzialnością, więc Mateusz Morawiecki nie chce sam wyjść, no bo wtedy od razu ma te ujemne punkty za to, że rozbija jedność prawicy. Jeżeli zostałby wypchnięty, no to wtedy będzie on, jego ludzie będą mówili, słuchajcie, my robiliśmy wszystko, żeby pomóc temu PiSowi, a oni nas wyrzucili. No cóż mamy zrobić, trzeba szukać sobie nowej drogi mhm. i wtedy jakby winna będzie po tej drugiej stronie. Natomiast można sobie wyobrazić, że PSL, który lawiruje na granicy progu mógłby się z tym środowiskiem porozumieć i stworzyć jakąś kolejną formę koalicji polskiej, czy też koalicji polskich spraw, to, to taki termin, który Andrzej Duda kiedyś wprowadził do polskiej polityki, która oczywiście nie byłaby jakimś, nie stałaby się trzecią siłą albo nawet trzecią drogą, ale powyżej progu z pewnością by y, przeszła i mogłaby być językiem uwagi w przyszłym parlamencie. No na poniedziałek jest zaplanowane spotkanie, to dzisiaj mówił Mateusz Morawiecki z prezesem Kaczyńskim. W poniedziałek ma dojść do takich, do takich rozmów. No pytanie, czy, czy będzie ta konfrontacja narastała, czy będzie jednak uspokojenie nastrojów między liderami. Ale naprawdę wczoraj w Sejmie Jarosław Kaczyński powiedział też coś takiego, że, że, że osoby, politycy, którzy się angażują w Stowarzyszenie Rozwój Plus, no działają na szkodę nie tylko prawa i sprawiedliwości, ale na szkodę Polski. Panie profesorze, to naprawdę ostre, mocne słowo, mogłyby być skierowane również do y, rządzącej koalicji ze strony Kaczyńskiego. Tymczasem są kierowane do własnych 40 posłów na czele z Morawieckim. No mocne słowa, ale też ja już jakby zgadzają jest z tymi diagnozami, które to przed chwilą zostały powiedziane. One, on, to jest walka o, o przetrwanie obozu politycznego, wskazanie winnego, który powoduje jego rozłam i właśnie jakby osa osadzenie Morawieckiego w tej, w, tej, w tej wizji rozłamowca, człowieka, który doprowadził do upadku, czy zmniejszenia pozycji politycznej prawa. prawa i Sprawiedliwości, ale ja też bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na, na jedną rzecz, która nam tutaj umknęła w, w tych wypowiedziach. Proszę zwrócić uwagę, że samodzielność Morawieckiego na scenie politycznej jest także e, zagrożeniem i, i, i sytuacją niekomfortową dla samego Tuska i, i Koalicji Obywatelskiej. Proszę zwrócić uwagę na dosyć ostre wypowiedzi także pana premiera w, w, w tym kontekście, gdzie, gdzie no, sugerował, że, był, że Morawiecki owszem był, był jego doradcą, a bardzo nieudolnym, że w ogóle to nie jest osoba, która powinna funkcjonować na scenie politycznej. Także to też jest ta, ta, taka zagrywka z obu stron, która ma spowodować, że nie powstanie ta siła, która mogłaby ograniczyć, czy też zmniejszyć możliwości polaryzacji postaw politycznych społeczeństwa, żeby nie, żeby nie, nie podebrane zostały głosy jednej i drugiej strony, bo też musimy przyjąć taką sytuację, że przecież na dzisiaj, ten sukces wirtualny w, w, w poparciu społecznym Koalicji Obywatelskiej jest w pewnym sensie, czy w, w znacznej mierze efektem powrotu wyborców Hołowni do Platformy, a wyborcy Hołowni, ci bardziej centrowi, wcale nie jest powiedziane, że mogą nie zagłosować na koalicję PSL Morawiecki. Więc z dwóch stron tutaj będzie atak Morawiecki będzie atakowany i ja myślę, że, że on ma o to, bo tą świadomość i stąd i Kaczyński zostawia furtkę, i Morawiecki zostawia sobie możliwość e, jakieś, prowadzenia jakichś rozmów i usytuowania się w strukturach. E, czy też Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości na takiej pozycji, jak uzyskał Ziobro w poprzednich wyborach. Mhm. Yy, panowie, to załóżmy, że Mateusz Morawiecki, bo takie też pojawiają się głosy w Prawie i Sprawiedliwości, że Mateusz Morawiecki z jakąś grupą posłów no, wychodzi z partii, ale nie teraz, ale jakoś bliżej wyborów w przyszłym roku. Działa ten efekt świeżości. Na ile mógłby liczyć Morawiecki, Morawieckiego partia ten byt polityczny Artur Bratkiewicz? No to oczywiście, że będzie wszystko takie mocno spekulacyjne i pisanie... Ale 5% po, chyba by przekroczyli. Jako, 5%, efekt, tak jako efekt świeżości. Wydaje, tak. tak, tak. Wydaje mi się, że tak, zwłaszcza, że w samym elektoracie prawicowym, to warto też zwrócić uwagę, Morawiecki jest popularniejszy niż Przemysław Czarnych, bo e, mieliśmy takie badanie e, SW Research dla RPPL, w którym spytaliśmy m, ankietowanych, gdyby mieli do wyboru tylko Mateusza Morawieckiego i Przemysława Czarnka jako kandydatów na premiera, kogo by wybrali? I oczywiście połowa wyborców, i to jest mniej więcej obóz, ten e, centro centroliberalny, powiedziała, że jakby miała taki wybór, to jest im wszystko jedno, bo wiadomo, to nie jest ich, e, ich bajka. Natomiast wśród reszty wyborców głosy rozłożyły się jak trzy do jednego dla Morawieckiego, bo dla większości wydaje się tych takich wyborców y, pisowskich normalców, że tak, y, że tak powiem potocznie, ale już Jarosław Kaczyński nawet używa tego słowa, więc y, jest to chyba usprawiedliwione, to dla nich Przemysław Czarnych wydaje się trochę zbyt radykalny, zbyt polaryzujący, y, zbyt bardzo podobny do Grzegorza Brauna w retoryce, bo oczywiście nie idzie tak daleko jak Grzegorz Braun, ale już takie określenia, typu OZE, SROZE i takie mocne stawianie jednak na tę nogę suwerennościową, końc, e, kosztem, e, kosztem jakiejś takiej bardziej pragmatycznej polityki, to wydaje się, że nawet dla części wyborców PiS jest już za daleko. Oni oczywiście nie odwrócą się przez to od PiSu, bo oni będą głosowali na PiS, nawet jeżeli Jarosław Kaczyński wskazałby Grzegorza Brauna prawdopodobnie jako ich kandydata na premiera, ale no mogą czuć, czuć pewien, pewien dyskomfort. Więc Mateusz Morawiecki rzeczywiście potencjał ma. A ja wrócę do, do tej myśli, bo wydaje mi się, że gdyby Mateusz Morawiecki wyszedł z spisu albo został wyknięty z spisu, to on nie pójdzie sam do wyborów, bo wtedy wydaje mi się, że ta koalicja z PSL-em wyborcza, nie, niekoniecznie, niekoniecznie jakieś większe zbliżenie, ale koalicja w formie tej e, dawnej trzeciej drogi jest bardzo, bardzo prawdopodobna, bo dla PSL-u teraz sytuacja jest taka, że on balansuje na progu. Jeżeli pójdzie sam, tak jak deklaruje teraz, oczywiście może to zrobić, no ale to jest loteria. Albo się uda, albo się nie uda. Oczywiście politycy PSL-u dzisiaj mówią, że na pewno im się uda, zawsze są stawiani w pozycji tego przegranego, zawsze przekraczają próg wyborczy, ale warto zwrócić uwagę, że od wyborów w 2015 roku, kiedy przekroczyli ten próg wyborczy naprawdę minimalnie, byli na granicy nie wejścia do parlamentu. W dwóch kolejnych wyborach PSL nigdy nie startował sam. Zawsze szukał koalicji, które, tak jak ta koalicja na przykład z Kukizem, wydawały się początkowo dość egzotyczne, ale dawały PSL-owi wejście do, do parlamentu. Więc wydaje mi się, że dla PSL-u taka frakcja mrawieckiego, która by wyszła z PiSu, czyli te, to środowisko to, tego stowarzyszenia Rozwój Rozwój plus to byłby bardzo atrakcyjny partner, i w takiej koalicji można by było myśleć nawet o wyniku, gdzieś ocierającym się, wydaje mi się, o dwucyfrowych, gdzieś blisko granicy 10%. To panowie, pointując tą polityczną wojnę na, na prawicy, no, y, która droga byłaby skuteczniejsza z punktu widzenia tego interesu wyborczego prawa i sprawiedliwości? Czy pójście właśnie tą drogą radykalną, czarnkową, jak to nazwijmy, czy, czy pójście tą drogą właśnie bardziej umiarkowaną? Oczywiście nie negując tej drogi radykalnej, ale też walcząc o, o tego umiarkowanego centrowego wyborcę. No w ogóle pytanie, czy to da się, prawda, czy to da się w ogóle tak zrobić, że walczymy o radykalnego wyborcę, a też bijemy się o centrowego umiarkowanego, bo to pewna sprzeczność wtedy będzie, panie profesorze. To znaczy, ja puszczę wodzę fantazji. Mhm. Szanowny panie redaktorze, Czarnyk został skazany jako kandydat na premiera właśnie po to, aby zablokować czy odbić wybor, wyborców, którzy, którzy zasili obydwie konfederacje, stąd ten radykalizm I moim zdaniem będzie on pełnił rolę, rolę zleżaka, czyli zostanie zastąpiony w, w, w, w okolicach, czy oczywiście w zależności od, od, od, od badań preferencji wyborczych obywateli, ale jeżeli on następ, nastąpi zahamowanie, odpływu elektoratu PiSu do, do, do Konfederacji e, i trzeba będzie pochylić się nad wyborcą centrowym, to to zostanie uznane za zderzaka. A ja nawet mam kandydata na e, takiego e, premiera, e, który mógłby spełnić obydwa warunki. Nazywa się Kacper Płażyński. Jest posłem mhm. z, moj z mojego Gdańska, e, bo jest z jednej strony prawicowy, antyniemiecki, bardzo wyraźnie antyniemiecki, antyunijny, a jednocześnie młody, przystojny i mający bardzo liberalne podejście do, takiego, do takich... Czyli gospodarczych. Czyli wymagania prezesa Kaczyńskiego spełnia, bo swego czasu Kaczyński mówił o tym, że musi być młody, tak, w pewnym wieku, poniżej, poniżej pewnego wieku, więc Kacper Pożyński mógłby spełniać te wymagania. No właśnie pytanie do Artura Bartkiewicza, czy Kacper Pożyński, bo o tym też się trochę spekulowało i, i wraca ten temat, czy że rzeczywiście mógłby w pewnym momencie wejść do gry i zastąpić Czarnka? Jak najbardziej. No to wszystko będzie zależało od tego, yy, od tego jak rzeczywiście będą wyglądały te przepływy elektoratów i jak będzie wyglądała sytuacja sondażowa. Przypomnę, że Kasper, Kasper Płażyński jakiś czas temu pojawił się w takim szerszej polityce znowu, kiedy była prezentowana koncepcja Port Haller, czyli takiej no, tej proponowanej przez PiS inwestycji budowy, budowy kolejnego portu i to sygnalizuje, że on też gdzieś jest tam w grze. Ja mam innego kandydata na takiego premiera, to jest, musiałby Karol Nawrowski go wypuścić, ale wydaje się, że gdyby była, była taka potrzeba, to Karol Nawrowski pewnie by poszedł na ten kompromis. To oczywiście szef Zbigniew, Zbigniew Bogucki, tak, który wczoraj na przykład jego wystąpienie w Sejmie, którego słuchałem nie wchodząc w jego wartość merytoryczną, ale z strony retorycznej było doskonałym wystąpieniem i to było silne wystąpienie lidera politycznego. I wydaje mi się, że Zbigniew Bogucki, który też był przecież, pamiętajmy, rozpatrywany jako kandydat na prezydenta ewentualny ostatecznie nim nie został, ale, ale to pokazuje, że też prezes Kaczyński i ogólnie środowisko Pisu widzi w nim potencjał. Na pewno każdy z tych kandydatów, i Kasper Płażyński i Zbigniew Boguski byłby czy Lucjusz Nadbereżny, o którym tutaj mówiliśmy wcześniej, byłby mniej polaryzujący niż Przemysław Czarnek i byłby pozwalałby na jakby zdobywanie szerszej bazy wyborców, bo jeżeli chodzi o, tutaj jeszcze wrócę do tego pytania, jeżeli chodzi o to, która strategia jest skuteczniejsza, wydaje mi się, że żadna z nich nie jest w stu skuteczna, a to dlatego, i pisałem o tym w komentarzu Rzeczpospolitej, że sytuacja na prawicy się zmieniła, to znaczy to już nie jest sytuacja z 2015 roku, kiedy PiS w zasadzie na prawicy nie miał poważnej konkurencji, to znaczy był taką partią wielkiego namiotu i jeżeli wyborca Prawicowy chciał, żeby to prawica rządziła w Polsce, musiał stawiać na pis. Oczywiście wtedy był ruch Kukiz 15, ale to był KIS 15 to dla mnie nie do końca była partia prawicowa, na pewno nie taka, jak dzisiaj Konfederacja czy Konfederacja Korony Polskiej. Natomiast dzisiaj na scenie politycznej PIS ma konkurencję i to konkurencję wiarygodną na dodatek, o ile Konfederacja Korony Polskiej, to jednak nigdy nie będzie partia taka masowa prawicy, bo jest zbyt radykalna chociaż potrafi urywać wyborców PiSowi, to konfederacja dzisiaj z wynikiem rzędu 13-15% i po, po pozbyciu się Grzegorza Brauna i Janusza Korwin-Mikkego aspiruje do bycia już nie partią taką radykalnych propozycji, tylko do bycia partią establishmentową, partią nowej polskiej prawicy i PiS musi się z nią poważnie liczyć. I wydaje mi się, że niezależnie od tego, czy kandydatem na premiera byłby Przemysław Czarnek, Kasper Płażyński, Zbigniew Bogucki czy Mateusz Morawiecki, to tej Konfederacji już tych wyborców nie odbierze. Dlatego, że przynajmniej nie dającej się przewidzieć w perspektywie. Dlatego, że wyborcy Konfederacji jeszcze dobrze pamiętają rządy PIS-u i to nie były rządy, które ich satysfakcjonowały. Pamiętamy, że te rządy kończyły się wysoką inflacją, złym tak naprawdę stanem finansów publicznych. On się oczywiście teraz nie poprawił, ale to nie jest tak, że on się pogorszył gwałtownie za czasów obecnej koalicji rządzącej. Ona odziedziczyła Budżet, który nie był zbilansowany wbrew temu, co mówił PiS, tylko miał poupychane wydatki w różnych innych budżetach i na, na, na papierze to wyglądało dobrze, a rzeczywiście nie było. A dla tych wyborców to jest wszystko bardzo, bardzo ważne i oni po prostu PiSowi tak szybko nie zaufają. Dlatego, że dlatego niezależnie od tego, jaką strategię tutaj PiS by przyjął, i tak wydaje się, że musi liczyć się z tym, że sytuacja po wyborach w 2027 będzie już inna. On będzie musiał szukać koalicjanta, będzie musiał się dogadywać. No i tutaj rozgrywającym i dyktującym warunki nie będzie PiS, tylko wydaje się na dziś konfederacja. No cóż, dzieje się na prawicy w Prawie i Sprawiedliwości, ale też dzieje się w koalicji rządzącej. W tym tygodniu doszło, w, konkretnie w czwartek doszło do spotkania premiera Donalda Tuska, lidera Koalicji Obywatelskiej z panią minister Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz, liderką Polski 2050 po tym spotkaniu, dzień po, czyli wczoraj, premier Donald Tusk wychodzi na konferencję i mówi do Pełczyńskiej Nałęcz tak, albo jesteście w środku, albo na zewnątrz koalicji. Jeśli zdacie test koalicyjnej lojalności i solidarności, będziemy dalej, jak nie, to się pożegnamy. Panie profesorze. No musiał pan premier uderzyć pięścią w stół, bo poziom zacietrzewienia do obydwu pań, zresztą bardzo przeciętnych minister, żeby nie powiedzieć ostrzej, ostrzejszego słowa, jest taki, że on już grozi faktycznie funkcjonowaniu ko koalicji, a poza tym... Mówimy o pani Pełczyńskiej Nałęcz i pani ministrze Henin Klosce. Tak, minister Klosce, tak. Natomiast myślę, że też tak, drugim takim czynnikiem, który skłonił Tuska do tak radykalnej reakcji jest doświadczenie po, po partii Razem, gdzie pozwolenie na takie funkcjonowanie quasi-opozycji w, w koalicji spowodowało no, dosyć duże straty wizerunkowe i upadku kilku, proje, kilku projektów. W związku z tym tutaj bardzo mocno uderzył w stół, a, po, a poza tym ma bardzo poważny argument. Nazwijmy rzecz po imieniu. Poziom poparcia Obydwu ugrupowań postchołowniowych jest tak niski, że ta ekipa, która reprezentuje, została, została posła, posłami i reprezentują te dwa ugrupowania jest, jest taki, że te osoby muszą znaleźć miejsce na listach koalicji obywatelskiej, bo inaczej nie wejdą do parlamentu. W związku z tym ma ten argument w postaci takiej, że może, może bardzo radykalnymi ruchami zmusić tych, tych, tą część posłów, którzy, dla których funkcjonowanie w parlamencie jest z pewną drogą życiową i środkiem, środkiem do funkcjonowania w, w życiu społeczno-politycznym, do tego, żeby opuścili. Te dwie zwaśnione, zwaśnione ze sobą panie i, i, i wypowiedzieli im lojalność kierując się tak zwanym interesem państwowym, propaństwowym stosunkiem, będąc członkiem koalicji rządowej w imię interesu Polski. No, Donald Tusk tak uh -huh. groził wczoraj wykluczeniem właśnie z koalicji y, Polski 2050, no, jeśli ta partia y, zagłosuje za odwołaniem y, ministry Pauliny Henning-Kloski, ministry klimatu i środowiska. Y, no i pytanie do Artura Bartkiewicza, czy Paulina Henning-Kloska utrzyma stanowisko ministry klimatu i środowiska? Głosowanie będzie pod koniec kwietnia. Z naszych informacji wynika, że utrzyma, a te groźby i ta, ta, taka niejednoznaczność Katarzyny Pełczyńskiej nałęcz to oczywiście próba zbudowania swojego podmiotowego y, miejsca w polityce. To jest w ogóle pomysł Katarzyny na nałęcz na funkcjonowanie w koalicji i on byłby świetnym pomysłem, gdyby dzisiaj Polska 2050 funkcjonowała w ramach trzeciej drogi i miała poparcie na poziomie 14%. Natomiast no, takie szantażowanie i próba grania no, na przyszłości wręcz koalicji przez partię, która ma poparcie rzędu 1%, no, wydaje się niezbyt skuteczne i chyba skazane na porażkę. Zwłaszcza, że sama Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie jest jakimś charyzmatycznym liderem na tyle, że może być pewna, że pociągnie za sobą tłumy wyborców. Ona raczej, jeżeli są te badania, zresztą tak samo Paulina Heninkowska. Jak są badania zaufania, to tam często w tych badaniach jest pozycja taka, że wyborcy odpowiadają na pytanie, czy nie tylko, czy ufają, czy nie ufają, ale też czy znają w ogóle tego polityka i ani Paulina Henik-Kloska, ani Katarzyna Połczyńska-Nałęż to nie są aż tak rozpoznawalne osoby, nie budzą aż tak wielkich emocji, żeby tutaj można by było wokół tego budować jakiś większy projekt polityczny. A próba takiego no tutaj trzęsienia tą łajbą rządową jest też o tyle ryzykowna, że rzeczywiście, gdyby to Donald Tusk jest pewien, że jego koalicja obywatelska po następnych wyborach będzie w parlamencie, może nie u władzy, ale na pewno będzie. Natomiast Polska 2050 i czy to y, y, otoczenie centrum Pauliny henim Kłoski, no na dziś wylądują poza parlamentem, więc wydaje się, że gdyby nawet Katarzyna Pełczyńska nałęcz chciała no pokazać, że ma tutaj coś do powiedzenia i zagłosowała za odwołaniem e, Pauliny Henikloski, to wydaje mi się, że mogłaby nawet w swoim własnym klubie nie mieć e, pełnego poparcia, bo niektórzy posłowie mogliby się przestraszyć z perspektywy przyspieszonych wyborów, no i e, utraty, utraty mandatu. Dlatego wydaje się, że to ograniczy się do takiego retorycznego e, pochyliwania, tak samo jak z tym m, projektem obniżenia, e, pod, podwyższenia progu podatkowego, Eee, dla, dla osób, które w drugi próg wpadają, czyli żeby poprawy sytuacji tych osób, żeby w drugi próg wpadały dopiero po osiągnięciu wyższych dochodów, to też projekt Katarzyny Pełczyńskiej nałęcz który pochwalił prezydent Karol Nawrocki, za co Katarzyna Połyczeńska-Nałęcz dziękowała. No i, I, chyba o tece, się, że... i chyba o tece wicepremiera, bo musimy za chwilkę kończyć, o tece wicepremiera pani Pełczyńska nałęcz też może raczej zapomnieć. Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Panowie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejszą dyskusję. Pan profesor Piotr Mickiewicz, politolog z Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do widzenia. Oraz pan redaktor Artur Bartkiewicz, Dziennik Rzeczpospolita. Również dzięki bardzo. bardzo dziękuję. Kamil Szewczyk, To był Pałac kontra Pałac. Skłaniam się i miłego weekendu. Pałac. Reklama. Już dziś w sklepie i na Lidl PL Grid gazowy, trzypalnikowy, 9 kW, Grillmeister, aż 300 złotych taniej, tylko 399 złotych. Najniższa cena z 30 dni 699 złotych. Lidl to się opłaca.